Szukocki rejon autonomiczny. To obszar północno-wschodniej Rosji oparty jakby o cieśninę Beringa. Teren, który niemal trzykrotnie przewyższa terytorium Polski, a mieszka tam grupa ludzi, która zmieściłaby się pewnie w jednym z mniejszych polskich miast. Około 50 tysięcy ludzi tam mieszka. Tam właśnie powstaje nowy film dokumentalny, którego autorem jest Maciej Cuske. Akcja filmu Wieloryb z Lorino, to jego tytuł, tytuł roboczy, toczy się w małej nadmorskiej miejscowości zamieszkałej przez Czukczów. Miałem okazję oglądać fragmenty tego dokumentu i na jego temat z reżyserem rozmawiałem za pośrednictwem internetu. Jak Maciej Cuskę wspomina Czukocję? Pierwsze wrażenie było bardzo, bardzo przygnębiające. Do tej czukocjnie nie idzie tak wjechać sobie od razu do jednej miejscowości. Tam się leci samolotem, trochę się potem leci helikopterem, trochę się płynie łodzią i nagle wyrasta przed oczami taka no, przygnębiająca z różnych powodów miejscowość. Właściwie każda jest trochę przygnębiająca, dlatego że każda miejscowość to jest pozostałość po sowieckim systemie i on się charakteryzuje tym, że tam jest straszny bałagan, syf dookoła, pełny jakiegoś żelastwa, nieposprzątanego, jakiś resztek chwilowej świetności, kiedy cywilizacja do nich dotarła i tysiąca beczek dookoła miejscowości śmieci, martwych zwierząt. No, do tego trzeba się przyzwyczaić trochę, żeby też umieć się nawet napawać tym. Może nie nie, nie tym bałaganem, ale by prze, przez ten bałagan się przebić i, i zobaczyć piękno tego świata, bo on jest rzeczywiście niesamowity. Ja za nim w ogóle tak naprawdę często tęsknię. Nie wiem, nie umiem tego nazwać dlaczego, ale tak jest. A czy to nie jest tak, że ten przygnębiający klimat, o którym pan mówi, ta przytłaczająca złomiarska rzeczywistość, o której pan mówi, ona się nie nakłada na sam klimat naturalny tego miejsca. Miejsca, które jest no trudne to za mało powiedziane, niedostępne, nieżyczliwe człowiekowi, bardzo wymagające. Dla ludzi z zewnątrz, takich jak my, może być miejscem po prostu nie do życia. Może tutaj też jest pies pogrzebany. To zależy chyba, kto czego szukać, bo z tej surowości ja naprawdę umiem dostrzec piękno. Ja bardzo tęsknię za czymś takim, żeby się położyć naprawdę na takim mchu, takim bogatym kobiercu, najbogatszym, jakim w widziałem. Co tak jakby ktoś sobie wyobraził niekończący się po horyzont pole jagód. Płaski teren. I to jest, wydawałoby się, nic takiego przyjemnego albo nic takiego, co mogłoby przykuć na nasze oko. Jakaś taka niezmierzona przestrzeń, która po prostu jest czysta. Jak się wyjdzie poza miejscowość, to to można przeżyć. I dla mnie to jest piękne. W tej surowości widzę, dostrzegam piękno. Mieliśmy raz przyjemność wyjść z taką grupą archeologów, trochę dziwaków, bardzo takich fajnych outsiderów, którzy tam jeżdżą od kilkunastu lat, odkrywają takie miejsca dawnej kultury Czukczów i poszliśmy z nimi w tundrę, 15 kilometrów w głąb. I tam zobaczyłem rzeczywiście, no, z każdym kilometrem jakby widzieliśmy coraz mniej resztek cywilizacji, to znaczy tych beczek było coraz mniej, bo one naprawdę zaściełają całe wybrzeże praktycznie. I nagle zacząłem, jak to jest cudowne, no nagle jakieś fragmenty lodowców, jakieś skały takie jak na Księżycu, jakieś małe wzgórki, <gry> wzniesienia, klify przecudowne, no. Jest to coś, co no, mnie bardzo urzeka. Mimo, że to jest bardzo, bardzo surowe. Tam nie ma ani jednego drzewa w tych okolicach. No, ci ludzie nie znają drzew. No, zna, znają je z obrazków i z książek. Czasami z wakacji jakieś, gdzie jeżdżą w głąb prądu. Nocowaliśmy tam dwie noce w takim zupełnie oderwanym od wszystkiego miejscu, no to to były najpiękniejsze chwile, jakie przeżywałem, naprawdę. Kilka razy byliśmy z myśliwymi na polowaniu, oni też mieszkają latem, jeśli polują, to mieszkają w takich opuszczonych osadach, gdzie mają tam kilka zaledwie tam chatek jakichś przygotowanych do tego, żeby tam jakoś przetrwać ten czas tam nie ma świata, nie ma cywilizacji i to jest no, niezwykłe przeżyć trochę takiego czasu. Też taki trochę niebezpieczny czas, bo tam podchodzą niedźwiedzie, jakieś dzikie zwierzęta. Trzeba uważać. Mieliśmy też przygodę jedną z niedźwiedziem i no, zrozumiałem też, że z tą surowością tej natury nie można sobie żartować. Mówił pan o tym, że takie nagradzające jest ta obecność i, i kontakt z naturą, z tą dziką rzeczywistością pozbawioną ludzkich śladów, tylko, że może to jest taka perspektywa nasza, to znaczy nas gości, którzy tam przyjeżdżają raz na jakiś czas, chłoną te wszystkie najlepsze elementy, skupiają się na tych rodzynkach, czukczowie tam zostają. Czy ich perspektywa jest podobna? Czy tak samo ciągle po obudzeniu się potrafią czerpać radość z tego, co ich otacza? Czy jednak te rzeczy trudne, wymagające, ta postsowiecka rzeczywistość, czy jednak ich nie przygnębia? No więc to jest tak, jedni Czukcze sobie z tym radzą, a jedni nie. Czukcze to jest dziś mniejszość w tym czukockim autonomicznym okręgu. Jeśli tam jest około 50 tysięcy mieszkańców, to mniej więcej 12 tysięcy to są Czukcze. I w tych małych miejscowościach, do których ja dotarłem, tam jest ich większość, ale oni też są uzależnieni bardzo od Rosjan. W urzędach, w sklepach, w jakichś takich stanowiskach, które coś znaczą, no to pracują raczej Rosjanie. I teraz Czukcze to są albo myśliwi, albo niestety zatraceni trochę ludzie. Tam jest bardzo ogromny problem z alkoholem, z alkoholizmem raczej, więc część z tym sobie nie radzi. Oni już jakby wyrośli w takiej rzeczywistości sowieckiej albo postsowieckiej i nie potrafią czerpać tej radości z tego świata. Natomiast trzonem tej społeczności to są myśliwi, bardzo surowi ludzie, którzy naprawdę, ja wiem, że oni bardzo kochają tą ziemię. Mam taki przykład jeden, bo taki już Czukocji, która jeszcze była może, nie wiem, 60-70 lat temu, czyli taka naprawdę jeszcze bez cywilizacji, zanim, zanim tam przyszedł Stalin, gdzie jeszcze żyli w Jarangach, gdzie jeszcze nie mieli światła elektrycznego. Takie już nie ma. Ewentualnie gdzieś w środku lądu tam żyją hodowcy reniferów. To jest bardzo mała ich społeczność. To oni rzeczywiście jeszcze żyją tak bardzo, bardzo ubogo. Państwo teraz próbuje trochę pomóc czubczom, bo tam był okres takiej rozpierduchy, oni tak mówią, rozrucha. Czyli pierestrojki, tam było strasznie, tam był głód. Rosja właściwie praktycznie no, nie miała jak pomagać w ogóle tym mieszkańcom. Bardzo dużo ludzi tam wyjechało do Rosji i oni sobie nie poradzili tam w głębi Rosji. Potrafią się znaleźć tylko tam, tylko w tym swoim miejscu. Jak jadą na wakacje, to oni się czują. Troszeczkę takimi ludźmi gorszej kategorii. Zresztą o Czukczach się mówi żarty. Znaczy Rosjanie mówią żarty. Jak u nas się mówi Polak, Rusek i Niemiec, chociaż nie wiem, czy to jest dobry przykład. no Nie wiem, kogo tu podać za przykład. Kowalski. O, u nas się z Kowalskiego śmiejemy. To nam się śmieją Rosjanie w żartach z Czukczów. O, Czukcza powiedział, a Czukcza przyszedł do lekarza. I to jest dla nich bardzo przykre, i smutne. Pan mi spytał, czy oni się potrafią cieszyć. Ja no, jestem dokumentalistą i nie pojechałem po to, żeby, żeby tam szukać krajobrazów piękna. Trochę też, bo, bo też tego potrzebuję jako człowiek. Ale jako reżyser szukałem. W ludziach właśnie tego powodu, czemu tam ktoś chce żyć, czy potrafi tam się cieszyć, czy potrafi znaleźć jakąś radość w tym życiu, czy jakiś powód, żeby wstać rano i, i coś zrobić. No właśnie w tych ludziach to znalazłem. No. To są też takie może najtrudniejsze sceny z polowań. One są bardzo surowe, takie wręcz dla kogoś z zewnątrz mogą się wydać okrutne, ale... No nazwijmy rzeczy po imieniu jest taka scena polowania na wieloryba przy pomocy harpunów. Ona się kończy tym momentem, kiedy wieloryb jest wyciągany na rodzaj plaży. Ludzie zaczynają ciąć go na kawałki, mówiąc krótko. I potem kamera pokazuje morze, fale bijące o brzeg i one mają kolor czerwony. Prosty obraz, który nas może szokować. No tak, a im daje jedyną szansę przetrwania w tym miejscu. Jeśli oni będą, zaczną sobie komplikować właśnie, jak zaczną zastanawiać się, rozkminiać różne rzeczy, na czynniki pierwsze zaczną chodzić do psychologów, to myślę, że tam nie przetrwają. Oni muszą mieć jasny kodeks działania i życia. Tam są bardzo surowe warunki. Na przykład jeśli pies... Będzie agresywny w wiosce, na przykład ujadał za mocno, albo kogoś najboże ugryzie, przez każdego mieszkańca może być zastrzelony, jeśli nawet ma właściciela. I nie może, tylko wręcz musi. Na wiosnę zabija się, no nie wiem, połowę powiedzmy pszczeniaków. No i też stare psy się zabija. To jest zrozumiałe, bo jak będzie ich za dużo, no nie wykarmią ich, nie potrzebują ich tyle. To jest okrutne, surowe, ale tam potrzebne. Znaczy oni wiedzą, że inaczej być nie może. Gorzej, że myślę, że to niestety już przez taką właśnie tam trochę sowietyzację, która kiedyś tam nastąpiła. Oni zatracili jakby charakter tego, że człowiek wokół siebie potrzebuje porządku. Na przykład te, te zabite psy, no ja widziałem niestety, no za domem, za, no za winklem, no, na plaży. No tak po prostu... Obok, obok żyjących psów, obok dzieci, które się bawią. To jest przygnębiające. Wiecie, że kiedyś tak nie było, bo taki, powiem, w trzech wioskach tak naprawdę. Każda była troszeczkę inna, w takiej najuboższej wiosce odprowadzano, nie wiem jak wielkim wysiłkiem to musieli robić, kości wielorybów, znaczy cały szkielet wieloryba po wyciągnięciu z niego mięsa, w głąb lądu, jakieś 50-100 metrów. To jest ogromny wysiłek, bo wtedy nie mieli traktorów. Teraz mają traktor i ledwo mogą go wyciągnąć tak do połowy na brzeg, no może trochę więcej. łapią mniejsze sztuki, no i wrzucają wszystko do morza, tym samym ciągnikiem, który ma spychacz. Ale ten kodeks surowy no, pozwala im przeżyć. Zrozumiałem, że, że nie może być inaczej. Na jednym polowaniu widziałem, że jedna drobna pomyłka, Stanowi o życiu lub śmierć. W naszym przypadku dwa razy mieliśmy taką sytuację. Raz karpą, który został rzucony wieloryba. Wieloryb szybko pociągnął i lina zakręciła się wokół nogi harponnika. Gdyby, no, no naprawdę, do ułamek sekundy później rozplątał tą linę, wieloryb ma około 30 ton. To albo mu urwało, albo go wciągnęło pod wodę. A raz zabrakło nam benzyny na środku morza, we mgle. No wiatr nas zepchnął do takiej zatoki, gdzie złapali zasięg z inną wioską i nas znaleziono. A oni po prostu żyją tak na krawędzi życia i śmierci. Ich życie surowo traktuje i oni też życie jakby surowo traktują. Maciej Cuskę i Czukocja, do której wrócimy za kilka minut. Piosence, a wieloryby w rozmowie. Wieloryb z Loriną. Taki tytuł jeszcze roboczy nosi film dokumentalny, którego autorem jest Maciej Cuskę. I rzeczywiście wieloryby są w tym filmie obecne również jako symbole. Jest bowiem pewna legenda, którą czukcze doskonale znają. Najpierw na ziemi żyła kobieta, nau i razu pewnego, samotnie żyła, razu pewnego wyszła na brzeg morza i zobaczyła wieloryba, który obrabiał trumieniem deszczu i wyszedł z niego człowiek i wyszedł na ląd. I wieloryby mu powiedział, że jeśli postawił nogę na lądzie, to zostanie człowiekiem. Już nigdy nie będzie mógł wrócić do postaci wieloryba. No niestety wbrew temu został na lądzie, zakochał się w nau. Mieli dzieci najpierw wieloryby, a potem ludzi. No niestety jakieś pokolenie. Później jeden troszeczkę zawistny młodzian postanowił w chwili tam, nie wiem, głodu, czy, czy już zawiściu, już teraz nie pamiętam, zabić jednego wieloryba, czy tak naprawdę swojego brata, kuzyna. No i od tej pory na ziemi jest smutek, jest źle, są wojny i czasem złe jakieś rzeczy nas spotykają. To jest taka baśń czukocka. Ja pojechałem tam, no nie dla egzotyki samej. Zobaczyłem zdjęcia, jak ludzie kroją wieloryba i polują na wieloryba. Zacząłem, że ten świat to wygląda jakby był, no nie wiem, jakby 100-200 lat temu, tak mi się wydawało. Te zdjęcia naprawdę przedstawiały taki świat, którego myślałem, że nie ma. I pomyślałem sobie, że oczywiście jak każdemu człowiekowi pierwsza myśl przychodzi do głowy, no przecież wieloryby giną, zaraz jako gatunek wymrą, a tu ludzie na nie polują. Taka była pierwsza myśl. Z drugiej strony pomyślałem sobie, że ten to jest takie najpiękniejsze chyba, największe stworzenie na Ziemi, najstarsze, takie właściwie stworzenie, które pamięta początek życia na Ziemi. Mityczne stworzenie. Ten gatunek wymiera i człowiek tak samo jako społeczność, tradycja, kultura też wymiera. Te dwa światy, które tak naprawdę umierają, a są od siebie bardzo mocno zależne, stały się dla mnie powodem, żebym tam poje. Chciałem zobaczyć te dwa światy właśnie jeszcze w momencie, kiedy istnieją. Mam nadzieję, że będą istnieć, ale, ale nie wiem, w jaki sposób to przetrwa. To mnie pociągnęło i tak myślałem sobie, że no, taki troszeczkę też obraz trochę naszego świata, no bo mam czasami też przygnębiający te myśli o świecie, pewnie nie jeden z nas dzisiaj. Pomyślałem sobie, że to jest taki trochę metaforyczny obraz końca świata. Na miejscu w jednej z osad, które pan filmował jest muzeum i na nagraniach, na zdjęciach widziałem, jak pewna kobieta, przewodniczka być może tego muzeum, Mówiła do zwiedzających dzieci I to jest harpun, którym nasi przodkowie polowali na wieloryby, a to jest nóż, którym oprawiali upolowanego wieloryba, podobny do tego, którego używamy do dzisiaj. No i tu się rodzi pytanie z mojej strony, w którym miejscu są ci współcześni Czukczowie, ich tradycje, ten sposób życia, wierzenia, czy są już w muzeum, czy jednak jeszcze nie? To jest smutne, to jest moja ocena, ale no, ja tyle zobaczyłem, a byłem w wielu miejscach, i myślę, że dosyć szczerze z tymi ludźmi rozmawiałem. Tradycja tak naprawdę umarła. Znaczy ona jest przywracana w takiej troszeczkę formie cepeliowskiej. W każdym miasteczku prawie jest jakiś mały dom kultury, żeby te dzieci gdzieś mogły jednak przychodzić, najczęściej dzieci. To jest oczywiście pozytywne, no, nawet jeśli ma to taki trochę charakter cepeliowy bo czasami do takich wiosek docierają jacyś turyści na jakimś statku, chcą zobaczyć taką wioskę, więc oni dla nich śpiewają. Ale naprawdę tam bardzo okrutnie rozprawiono się z kulturą i tradycją, bo to był bardzo mały świat, ograniczał się tylko do kilkunastu miejscowości na wybrzeżu tej Czukocji i łatwo było ich, że no tak powiem, zmienić im ten świat. I wybito albo wywieziono wszystkich szamanów. Bardzo krótko się z nimi rozprawiono. Ja spotkałem jednego szamana, znaczy tak mówili na niego szaman. On sam mówił, ja szaman? Nie, ja szaman? Nie. Ale wszyscy mieszkańcy mówili na niego szaman. I rzeczywiście to był bardzo prawy, dobry człowiek. Naprawdę taki czukcza, którego sobie wymarzyłem, żeby spotkać, ale jak sobie z nim próbowałem porozmawiać, tak o duchowości, to ja nic tam nie znaczyłem, zacząłem jakąś taką pustkę, no, z przyjacielem operatorem mieliśmy głębsze rozmowy, każdego wieczoru. No dobrze, ale z drugiej strony też widziałem taką scenę, gdzie chyba dwoje ludzi przyszło na cmentarz, żeby posprzątać groby bliskich, przynieśli jedzenie i rozmawiali z tymi bliskimi, zmarłymi już. I to sprawiało wrażenie, jakby oni korzystali z tego, czego nauczyli się od swoich rodziców, a ich rodzice od swoich rodziców i tak dalej, i tak dalej. To wyglądało jak jakiś rodzaj żywej jednak tradycji, czy żywego systemu wierzeń. W mojej ocenie oczywiście, on jest trochę płytki, znaczy on nie jest pogłębiony, tam nie ma, jak próbowałem rozmawiać z nimi o duchach, jakie to są duchy, to niczego się nie dowiedziałem. Oni nie mają takiej jakby wiedzy o swojej religii. Mają coś rzeczywiście chyba w podświadomości, trochę, no tak jak pan powiedział, przekazane przez przodków, i to w nich jest. To w ogóle jest też takie trochę należy też do kultury rosyjskiej, dzielenie się na cmentarzu jedzeniem, papierosem, alkoholem, rozmawianiem z duchami. No To jest tak trochę mieszanka trochę takich dawnych tradycji czy dawnych wierzeń z tym, co przyniósł Związek Radziecki. Ja myślę, że no, w jakimś stopniu to powróci, bo Rosja rozumie, że znaczy, nie, nie niszczy kultury, tylko próbuje ją lekko odradzać. a to widziałem, znaczy, tam są jakieś dotacje na to, żeby ta kultura się odradzała. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych osad, które pan odwiedził. Spójrzmy na krajobraz takiej przeciętnej osady właśnie. Mam takie wrażenie, że centralnym albo jednym z głównych miejsc w krajobrazie właśnie tych osad jest sklep spożywczy. Tak, i też filmowaliśmy taką bardzo uroczą panią sklepową, wyglądającą bardzo, bardzo groźnie, ale jak zacząłem z nią rozmawiać kilkakrotnie, to okazała się bardzo, bardzo, no taką... Uduchowioną, zmęczoną rosyjską kobietą, która przyjechała, z, zdaje się, z Omska. Tam od kilku lat zarabia na utrzymanie swojej całej rodziny. Praktycznie, bo ona tam zarabia dwa razy więcej niż w swoim mieście by dostawała w, w środku Rosji. Ale zaznaczam, Czukcza takiej pracy nie dostanie w sklepie. Jak my przyjechaliśmy, to w sklepie była chyba jeszcze trochę kaszy, trochę suszonych takich tartych ziemniaków. No chleb codziennie, bo chleb oni sami pieką na miejscu. I nie pamiętam czy coś jeszcze. Chyba mamba. Za bardzo, bardzo droga chyba. 30 złotych kosztowała guma mamba. Tam po prostu wszystko się pokończyło. Oni czekali od kilku miesięcy właściwie na kolejną zostawę. Mieliśmy takie szczęście, że, że podczas naszej obecności w tej miejscowości przypłynął statek, przywiózł 12 kontenerów, które trzeba było gdzieś przepakować do różnych tam hangarów, różnych miejsc, bo wszystko się w sklepie nie mieściło. I mieszkańcy wszyscy, oczywiście nieodpłatnie, tylko po to, żeby to się w sklepie znalazło, żeby mogli już kupować, przez trzy dni rozładowywali te wszystkie towary przy komendzie oczywiście pani sklepowej. Czasami dostawali jakiś drobny upominek za to, czyli tam sok, jogurt. Oni dopiero jak wszystko roz, roz, rozłożyli, czyli po trzech dniach ciężkiej pracy, stałej wioski, naprawdę to było niezwykłe takie. coś takiego w życiu widziałem. No, Pracowało 50, może więcej osób. I dopiero po tym wszyscy tak entuzjastycznie wręcz poszli do sklepu, gdzie jest wszystko mniej więcej dwu, trzykrotnie drożej niż w centrum Europy. Drożej niż w Moskwie. Czyli jedyne miejsce, gdzie mogą zakupić jakieś inne towary, niż te, które mają na co dzień, czyli jagody, które nadbierają grzyby albo mięso, ryb czy innych zwierząt. A jak pan patrzył na rytm życia, który się toczył w takich osadach? Bo z mojej perspektywy on wyglądał może nie na rytm jakiś galopujący, ale jednak jakiś rytm był. Bo jest tak, jest sklep i czasami te dostawy i coś w tym sklepie czasami jest, nawet jeżeli jest drogie. Jest szkoła, czasami jakiś wielorek przypłynie, czasami się go upoluje. Mieszkają ludzie z różnych pokoleń, z tego starszego i z młodszego, bo tam dzieci też biegają gęsto, więc ta wymiana pokoleń się jakoś odbywa. Te osady, które pan pokazuje w filmie, nie sprawiają wrażenia Gasnących, no może pomijając stan niektórych budynków. Nam się normalnie odbywa życie. Tak, tak. No, ja mówię tylko o tym, że dosyć sporo jest tych ludzi, którzy sobie z tym rytmem i z tym światem nie radzą. wpadają w depresję, w alkoholizm i tak. Właściwie ten ich rytm wygląda tym, że po prostu wstają, przeżywają jakoś tam dzień i idą spać, i, i tak następne. To jest dosyć spory, naprawdę, odsetek. Pierwszy raz rzeczy coś takiego widziałem. Jednak spora część ludzi żyje takim ustalonym, surowym trochę rytmem. To są ci myśliwi albo żony myśliwych, które no, też pomagają im potem, jak myśliwi przywiozą zwierzynę. To jest bardzo dużo pracy. Przez okres letni, no, oni są cały czas w gotowości do pracy i non stop pracują. Mają też wyznaczone jakby zadania. No, jeden patrzy na horyzont od świtu czy fontanny wielorybów widać, czy takie pianę w wywodzie to oznacza morsy. Widziałem przylepionych ludzi do lornetek, którzy po prostu nie odrywają lornetek przez kilka godzin. No i w, jak tylko jest zwierzę, to po prostu wszyscy nagle, no ta wioska, znaczy ta wioska, wszyscy myśliwi natychmiast ruszają na łowy, no więc są oni w takim w rytmie gotowości. Natomiast kobiety najczęściej albo pomagają właśnie myśliwym, albo chodzą po tundrze i zbierają no, grzyby, jagody, najczęściej coś takiego. Maciej Cuskę, reżyser i scenarzysta filmu dokumentalnego Wieloryb z Lorino, filmu poświęconego Czukczom. Dokument jest w fazie produkcji, więc nie jest jeszcze dostępny, ale proszę zachować obywatelską czujność i w odpowiedniej chwili obejrzeć Wieloryb z Lorino. Slow down, take your time If you decide to take it on the signs, take it easy, take it easy, slow down, take your time.